Tutaj chciałbym na samym początku, przed, jak mieliśmy ten wolny czas między 11 a 12 rozmawiałem tutaj z jednym bratem o tym, aby mówiąc świadectwa e, i powtarzając świadectwa, jak Bóg dotyka się i jak Bóg zmienia nasze życie, e, przede wszystkim i tylko Jemu oddać za to chwałę, aby w mojej wypowiedzi nie było żadnej pychy i żeby nikt nie odebrał tego jako pychę, ale a, a, to, aby oddać Bogu chwałę, w jaki sposób On prowadzi, w jaki sposób On się objawia i kieruje, aby móc przybliżyć się do Niego i e, czerpać z tego słowa żywota. I e, chciałbym powiedzieć, że jak byłem dzieckiem, e, chodziłem do Kościoła Świątkowego, e, moja mama była wierząca, e, babcia i wyjeżdżaliśmy na jakieś różne wyjazdy młodzieżowe i jako dziecko e, odczułem obecność Bożą i później jak wróciłem z tego wyjazdu byłem taki szczęśliwy, rozradowany dzieliłem się tym na środku i później niestety, ale jak jest mowa o siewcy to ziarno spadło między międzyciernie i ułuda bogactw, pycha życia, porządliwości ciała zaczęły kierować moim życiem. Poszedłem do świata i starałem się, aby podobać się Bogu przez chwilkę, a za chwilę przychodziły różnego rodzaju porządliwości, chciwość, pycha, wniosłość i zagłuszały to słowo, które było we mnie przez modlitwy moich dziadków, modlitwy mojej mamy skutecznie to te porządliwości gasiły we mnie te, tego ducha, który wszelkimi sposobami wołał wołał Boga o ratunek nad moją duszą w tych modlitwach wszystkich, które były za mnie zanoszone i w pewnym momencie zauważyłem pustkę, wielką jedną pustkę i to, co mi się wydawało takim e, wzorem w tym życiu, czyli dziewczyny, pieniądze, samochód, motocykl, e, zauważyłem, że to jest nic nie warte. I e, przyszedłem w modlitwie do Boga i mówię, Boże mój proszę Cię, przepra przepraszam Cię, pomóż mi w tym wszystkim, abym, abym mógł służyć Tobie, abym mógł się przybliżyć do siebie, abym, abyś to Ty kierował moim życiem i zacząłem czytać Słowo Boże, wcześniej go nie czytałem, tylko słyszałem skazań, słyszałem albo coś przeczytałem, bo mi ktoś kazał, ale sam nie miałem pragnienia od czytania Słowa Bożego i Zacząłem czytać Słowo Boże i postępować tak, żeby się Bogu podobać, ale kłody pod nogi, moja słabość wychodziła na jaw i ten żużel zakrywał zupełnie to, co jeszcze powinno się objawić pod spodem, czyli to złoto, czyli to czystość, czyli to, co Bóg chciał, aby Zło było odrzucone, ten żużel ściągnięty z tego złota, aby tylko złoto zostało i niestety trwało to latami i powiedziałem, mówię Boże mój, nie chcę, nie chcę tego, nie chcę tego, dopomóż mi, otwieram Biblię, nie upijajcie się. ale słowo trafiłem. Wiesz, ja nie jestem alkoholikiem, nie jestem osobą, która y, ma z tym problemy. Daj mi Panie jakieś słowo jeszcze, tak żebym się przybliżył do Ciebie. Otwieram słowo, bądź trzeźwy. Puh. Mówię, dobrze. To był styczeń 2016 rok. Ja mówię, dobrze Boże, wiem, że to jest słowo Twoje, słowo święte, nienaruszalne, przed tobą mówię teraz, że nie będę pił w ogóle alkoholu, tylko będę spożywał wino na twoją pamiątkę z stania. I powiedziałem to mamie, a moja mama mówi: "Przed Bogiem, to powiedziałeś? Przecież, no, ja tam jakiś likierek sobie wieczorkiem delikatnie, no to tak, że ja lubię. A ja mówię, o nie, nie." Mówię, Boże mój, ja Tobie powiedziałem, ja przy tym stoję, ja znam znaczenie tego słowa, ja chcę, abyś to Ty mnie prowadził. Mimo to, że nawet przez usta mojej mamy yy, ktoś, wiadomo, wszyscy bracia wiedzą kto, próbował wzbudzić we mnie jakąś, nie wiem, wątpliwość pod to słowo postanowiłem nie będę pił dobrze, nie będę kompletnie pił Pracowałem, pracuję w straży pożarnej i tam mieliśmy tak, że spotykaliśmy się tam raz w miesiącu raz na parę miesięcy, wynajmowaliśmy domek nad jeziorem no i z rodzinami zjeżdżaliśmy się do tego domku był alkohol była rozmowa, były grille i rano sprzątaliśmy ten domek, oddawaliśmy klucze i jak pojechałem tam, yy, właśnie jako osoba, która nie pije w ogóle alkoholu, yy, spotkałem się automatycznie z, na początku, no masz pić. Mówię nie, ale ja nie piję. Dlaczego? Bo w Słowie Bożym tak przeczytałem. A co się stało? Chory jesteś? Umierasz? A mówię nie. No i zauważyłem po chwili, jak to się ta impreza rozkręciła, że to, co jest w Słowie Bożym zawarte, to samo, żeby tego nie robić. Ja to robiłem, jak język się rozluźnił. Była właśnie chciwość, była obmowa, było szyderstwo, pożądanie cudzych żon w postaci adorowanie jakieś przy no taka teoretycznie według świata fajna impreza, na której nikt nie uciepiał. Bo można było się pośmiać, oczywiście obmówić tego kogo nie ma bo to najlepiej wychodzi zawsze. I ja mówię, Boże mój, dziękuję Ci, że to Ty mi otwierasz oczy, bo ja starałem się robić dobrze, ale Ty mi otwierasz oczy i pokazujesz mi to, co ja robiłem, cały czas źle. I po pewnym czasie przestali mnie zapraszać na imprezy i zaczęło się wgłębianie w Słowo Boże i poszedłem na nabożeństwo i na nabożeństwie mówię, no Boże mój, proszę Cię ja chcę się przybliżyć do siebie aby Tobie się podobać w pełni a tutaj widzę, że coś, co zabolało mnie kiedyś, jak ja tylko widzę pastora, który wychodzi na, na, na, na kazanie, żeby głosić ja się doszukuję tego, czy on to znowu powie, znowu będzie o tym ja chcę wzrastać, ja chcę wzrastać w Tobie, a tutaj czuję się, że jestem cały czas tylko karmionym lekiem ja chcę mieć pokarm stały i po tej szczerej modlitwie na tym nabożeństwie Bóg mi dał myśl, zadzwonię do tego i tego brata. Zadzwoniłem do tego brata, powiedziałem, że, że chcę przybliżyć się do Boga. Gdzie się, może tak, zadzwoniłem, mówię, gdzie się spotykacie, bo chciałem przyjść do Was, na no, odwiedziny, zobaczyć. I spóźniłem się na to nabożeństwo, schowałem, wszedłem na ostatnie miejsce, oczywiście gdzieś tam w rogu przy ścianie. I bracia zaczynają głosić słowo do mnie cały czas. Skąd oni wiedzą, że tu jestem? Słowo trafia w gąbkę, wszystko wchłania. I, i czuję, jak osoba, która e, mówi kazanie, mówi z Ducha Świętego, że to nie mówi człowiek, nie mówi. E, nie czyta tylko słowa, ale że to Duch Święty przemawia przez tą osobę, że to jest żywe i zauważyłem e, jak to było, to mówiłem, że nie będę się tym dzielił, dlatego że e, stwierdzą, że jestem wariatem ale powiem wam jak niektórzy tak stwierdzicie, to będę wariatem e, Widziałem jasność, widziałem jasność osoby, która głosiła Słowo Boże z napełnienia Ducha Świętego, widziałem jasność o tej osoby i wystraszyłem się, siedząc tam z tyłu, na końcu sali, mówię, muszę zobaczyć po nawożeństwie, czy tam z tyłu jakieś oświetlenie jest, bo coś jest nie tak. I brat skończył kazanie, zszedł, wchodzi nowy brat, nowy brat zaczyna głosić patrzę, on nie świeci zaczyna głosić, otwiera Słowo Boże i zaczyna przemawiać i znowu czuję na sercu że to dotyka się mojego serca i patrzę on też świeci i po tym nabożeństwie wróciłem do domu taki napełniony taką radością takim szczęściem i mój syn miał parę miesięcy i wchodzę do pokoju, bo płakał, biorę go na ręce, a on tak, takie oczy robi, takie szerokie i wpatruje się nad moją głowę, wyciąga rączkę i coś próbuje chwycić. Ja zrozumiałem, że to szczęście, co ja przy, y, przyniosłem z domu Bożego, to on też je zobaczył tak, jak ja je zobaczyłem. Ja mówię, Boże mój, dziękuję Ci, że dałeś mi miejsce, w którym ja będę wzrastał i od tamtej pory zmieniłem zbór, zacząłem chodzić do tamtego zboru, zapragnałem sztu wodnego i jak zapragnąłem ksztu wodnego i chciałem, aby się oddać Bogu, bo kszt wodny chciałem już dużo wcześniej, ale modliłem się przed Bogiem, mówię, Boże, mówię, ja nie chcę, żeby w tym zborze, w którym byłem wcześniej, udzielić krztu bo ja nie chcę być członkiem tego zboru, bo mi tutaj to nie pasuje, tamto mi nie pasuje. Ja mam takie poznanie, może mam złe poznanie, ale nie mam takiego objawienia, które bym... Wiem, że coś jest nie tak, ja nie chcę tutaj w tym zborze, ale ja bym chciał chrzest wodny, aby się do ciebie przybliżyć, aby wypełniać to, co mam zrobić. I jak z taką prośbą i z takim zamiarem właśnie zacząłem rozmawiać z braćmi, no to powiedzieli mi, że dobrze, akurat yy, dobrze, to akurat była placówka z hwz w której my byliśmy we Wrocławiu, yy, no to my w takim razie no, będziemy się tam w jakiś sposób, czy ty na pewno, czy, czy to jest przemyślana sytuacja i czy to jest stanowcze. Miałem taką sytuację, że sąsiad z boku mnie jak, jak chytrze diabeł postępuje, aby człowieka, który chce się przybliżyć i tak mnie wcześniej okłamywał i te porządliwości mi cały czas wrzucał, abym e, aby nie po prostu poniżyć, żebym przed Bogiem nie był, e, nie przybliżał się tak do Boga, tylko aby mnie cały czas tymi porządliwościami różnymi e, odciągać, to zauważyłem, że jak już zapragnąłem tego krztu i zapragnąłem z całym sercem i za Chrystusem, to była taka sytuacja, że sąsiad założył kabel, tam internet i, i mówi, ja mówię do, także do żony, mówię, wiesz co, pójdziemy do niego, zapłacimy tam połowę tego abonamentu, no i będziemy mieć też internet i oni będą zadowoleni, bo będą płacić połowę Taka jeszcze we mnie taka chciwość postąpiła. A on mówi do mnie, no to dobra, no to nie ma sprawy, to wpisz sobie hasło. A mówię, jakie? Szatan jest moim Panem. A ja słucham, mówię, jak możesz takie, takie hasło wymyślić? No bo wszyscy takie mają oklepane, Pany, Jezus moim Panem. To wymyśliliśmy takie. A ja mówię, nie, jak ty to zmienisz hasło, to ja to wpiszę. Wiesz, że się nie da. Mówię, jak się nie da? Wpisaliśmy to jakiś czas temu, próbowaliśmy to zmienić, nie da się. To masz telefon, wpisz. A ja tak. Mówię Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem. No dobra, masz, jak już w swoim myślach to mówiłem. Mówi, no masz, wejść wpisz, zobacz, czy w ogóle ci ten telefon, internet działa w telefonie. I powtarzam w myślach, mówię, Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim wabicielem. I pisz, wpisałem to w telefon, wywaliło mnie. Wpisz ponownie. I później po jakimś tam czasie próbie to, co miałem w sercu, tą chęć, tą gorliwość, tą, tą właśnie iść za Bogiem, Mówię, jak ty teraz, jak wpisałeś, że szatan jest twoim panem, jak ty teraz chcesz przyjść do Boga? Ty już jesteś skreślony, ty nie nadajesz się, straciłeś szansę, nie możesz. Bracia mi mówią, że no słuchaj, tutaj przybliża się ten czas chrztu wodnego, będziesz miał możliwość wejść do, przystąpić. No i tam przedstawili mi pewne warunki, znaczy nie warunki, tylko na podstawie Słowa Bożego, aby mnie w pełni przygotować do tego, żebym był świadomy i tego wszystkiego. Mówię, jestem świadomy, ale w sercu nie nadaje się. No i przychodzę do mamy, przychodzę do babci, mówię, pomóżcie się ze mną, bo zrobiłem to i to. Jak ty mogłeś takie coś zrobić? Mówię, no zrobiłem. Zrobiłem, stało się, a teraz ja mogę z tym żyć. No, i modliłem się z braćmi. No to tak odpowiedzieli, aha, tak, ha, ha. ha. Ja mówię, no to, że przecież próbujecie oszukać, próbujecie oszukać. Ty jesteś, e, wiesz, że Jezus jest Twoim Panem, jest Twoim zbawicielem, ale czuję w sercu cały czas niepokój. I modliłem się wielokrotnie. Wziąłem sobie nawet kartkę, długopis. Mnóstwo razy napisałem Jezus Chrystus jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. I stoję tam przed wodą, modlę się, proszę Boga, mówię, Boże mój, przebacz mi to, proszę Cię, przebacz mi to, co zrobiłem, bo tylko Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem, ja chcę iść za Tobą. I y, odbyło się chrzest wodny, Pojechaliśmy z jeziora, pojechaliśmy na nabożeństwo. Na nabożeństwie przychodzi do mnie siostra, której nigdy na oczy nie widziałem. Daj mi kartkę, i mówi: Słuchaj, to dla ciebie. Otwieram do kartkę. Jezus Chrystus zwyciężył diabła. I Dalej, ja mam tą kartkę do tej pory w domu, ale od 2016 roku, już nie powiem, bracia, wam dosłownie słowo, słowo, co tam było napisane, ale było na te moje modlitwy i na to, co wtedy diabeł chciał mi zabrać, była czysta i jawna odpowiedź na to, że Jezus zwyciężył, Jezus oczyścił i On nie ma żadnej władzy. I zalałem się łzami i... Dziękowałem Bogu za to, że Bóg dotyka się nawet w chwilach takich strasznych, które człowiek, ja sam postąpiłem, kiedyś to bratu mówiłem, on mówi, ja bym w życiu tego nie napisał. Ja napisałem, później ciężką sytuację miałem przez to, ciężko mi było się pozbierać, ale jak otrzymałem tą odpowiedź od tej siostry, która przyszła do mnie dała mi tą właśnie kartkę, że słuchaj, to jest bracie dla Ciebie tylko mi dała, nikomu innemu mówię, dziękuję Ci Jezu, mój, że to Ty prowadzisz i zapragnąłem kolejnego chrztu chrztu Duchem Świętym i, i tak chodziłem moja, moja siostra była wcześniej napełniona duchem krztem yy, yy, wodnym ode mnie, ona wiele lat przede mną prosiła no i tak umawialiśmy się, modliliśmy ja jeździłem w różne miejsca, tam gdzie była tylko modlitwa przez Duchem Świętym, o to abyśmy zostali napełnieni i mówiłem zawsze do Boga, mówię Boże mój proszę Cię napełni nas razem albo ją przede mną, żeby ona nie czuła się pokrzywdzona tego, że, że ona więcej zabiega ode mnie mówię proszę Cię Panie mój o to i byłem w domu, czytam Słowo Boże karmię się pieśni i taka myśl była tak gdzieś mniej więcej 11.30, skłoń kolana teraz, skłoń kolana i zawołaj z wiarą. A ja patrzę na godzinę, mówię, nie no, na 12 mam dentystę. Zlikwidowałem ten czas, poleciałem do dentysty, okazało, że tylko chciał, się, chciał mnie naciągnąć. Wracam, żona, siostra do mnie dzwoni. Zobacz, co Bóg mi uczynił. I młody się na językach, przez telefon do mnie. A ja, wie, o której to było godzinie? Ona mówi, sobłam co, byłam w domu u siebie, sama. Czytałam, karmiłam się słowem. I takie pragnienie w moim sercu była, bym skłoniła kolana i przybliżała się do Boga, aby zawołać i zażądać tego, aby Bóg napełnił Duchem Świętym, wypełnił obietnicę, którą dał słowie. I Bóg napełnił. Która to była godzina? No gdzieś przed dwunastą. Trzy miesiące pokutowałem, prosiłem Boga o to, aby Bóg oddalił ode mnie ten to moje kolejny błąd, to moje znowu jakieś zawahanie, z, złe postępowanie. I dzwoni do mnie pastor i mówi, słuchaj, wiem, że bardzo, bardzo pragniesz że Duchem Świętym. Przyjeść, bo przyjadą akurat bracia tam z Ukrainy. Bóg, Bóg ich bardzo używa. Sługami Bożymi są. Przyjść będzie modlitwa. Pojechałem na to nabożeństwo. Akurat ani żonie nie pasowało. Z dziećmi coś tu została. Pojechałem sam na to nabożeństwo. I tu była środa. Bóg napełnił Duchem Świętym. Byłem... No, takiej miłości, takiej radości, jaką Bóg wlał serce, to nie może się to równać z żadnym majątkiem, z niczym, co jest oferowane tu na tym świecie. I, i później bracia mówią do mnie, to zostań później, Agapa jest, porozmawiamy, a ja mówię, ja, mówię, nie, ja nie chcę jeść, ja nie będę jadł. Ja nie będę jadł teraz, ja będę, będę szedł z powrotem do domu i, i będę śpiewał Bogu pieśni. Chociaż tylko modliłem się na językach i wyszedłem stamtąd i tak w sercu mówię, Boże mój proszę Cię, ja nie będę jadł, nie będę pił będę się modlił i zabiegał o to, abyś to Ty napełnił moją rodzinę, abyś to Ty napełnił moje dzieci, Duchem Świętym bo moją żonę żebyśmy razem tworzyli Bożą rodzinę, a to abyśmy razem mogli przybliżać się, bo moja żona była katoliczką i wracając do domu 7 kilometrów miałem ze zboru Szedłem, śpiewałem, modliłem się, nagrywałem się na Whatsappa, wysyłałem mojej rodzinie, mojemu bratu z Anglii, tłumaczyłem, jak to jest. On mówi, ale słuchaj, jak, jak to możliwe? Przecież ty się języka nie, umie, nie umiesz, ty umiesz tylko polski. Jak to możliwe, że ty po jakimś hiszpańsku śpiewasz i, i się modlisz? A ja mówię, to nie ja, brat, to nie ja, ale jak, jak to jest? A ja mówię, zobacz, tu w Słowie Bożym jest tak napisane, a tu jest tak napisane. No, no i zacząłem świadczyć mu, zacząłem tak, wracać do domu z taką radością, przychodzę do domu, Moja, żo moja żona zdziwiona, co, co mi się stało. I żona pojechała do pracy, dzieci, szkoła, przedszkole. Jestem sam w domu, wieszam pranie. I modlę się na językach i słowa pęta. Słowa pęta. I ja mówię, Boże mój, skłoniłem kolana i mówię, Boże mój, proszę Cię, zerwij wszelkie pęta, które jeszcze mnie trzymają, bo chcę być wolny dla Ciebie i poczułem, że jestem taki na sali sądowniczej jakiś taki skazany od razu malutki taki zalałem się łzami i dwie myśli praca dorywcza bo oprócz pracy jednej miałem taką drugą pracę jak pracowałem tam to wychodząc na spacer nawet z psami jak się modliłem to było właśnie żeby myśli, wersety, pieśni przychodziły do mnie, żeby serce nie szły za pieniędzmi. Bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. I praca dorywcza i pieniądze. Dostajesz pieniądze jakieś, dostaniesz czy nagrodę, czy dostaniesz jakieś motywacyjne, czy dostaniesz coś, wkładasz do szafki. Żona o tym nie wie, robisz tajemnicę jest z niczego. Mówię, dobrze Boże, uczynię to. Wstaję z kolan, telefon dzwoni szef z drugiej pracy. No cześć Bartek, słuchaj, zabezpieczenie, wiesz co, bo będziemy robić próbę ewakuacji obiektu, przydałbyś się na miejscu, byś dodatkowo zarobił. A ja, a ja mówię, całe szczęście, że dzwonisz, bo właśnie rezygnuję z pracy. Ale dlaczego? Bo przed chwilą Duch Święty mi powiedział, że on to zrobić. Co? A ja mówię, Duch Święty mi powiedział, że mam to zrobić. Cisza w słuchawce, pojechałem, Składam mundur, oddaję tam te wszystkie z tej pracy dorywczej, w tej umowie, w tym obiekcie. To wszystkie tam daję. Dzwonią do mnie ludzie. Ty słuchaj, słyszałem, że rezygnujesz. Dlaczego rezygnujesz? Duch Święty powiedział mi dzisiaj, że mam to zrobić i ja to robię. Głupek, wariat. Wchodzę tam na to miejsce, oddaję to wszystko, wychodzi pani do mnie. I mówi, dobrze. No trudno, no. cztery miesiące temu pan się zatrudnił, teraz się pan zwalnia. Jaka jest przyczyna? Proszę mi podać, bo muszę wpisać. Duch Święty mi powiedział, że mam to zrobić. Słucham? Duch Święty mi to powiedział, że mam to zrobić. Rozumiem, że kierownik pana zwolnił. Siedmiu osobą głosiłem w ten dzień. Wróciłem do domu, i w Lubsku było następne zgromadzenie z udziałem tych braci, którzy bo przyjechali do Wrocławia, później pojechali następnego dnia do Lubska i później wjeżdżali do Słupska na trzy dni. Wziąłem dzieci, wziąłem córkę, siostrzenicę, babcie mamę. Jedziemy do Lubska. Po co? No na bożeństwo. Będziemy się modlić o, o to, aby Bóg napełnił Duchem Świętym. A jeszcze wcześniej, jak żona przyszła, to powiedziałem, kochanie, to są te pieniądze, tyle i tyle jest zgromadzonych, to są środki, które wytrzymałem w szafie. Pojechałem na to nabożeństwo, Bóg napełnił Duchem Świętym moją córkę i siostrzenicę. Wracaliśmy z tego miejsca, patrzę przed dziesiątą, mówię, o, jeszcze biedronka czynna, a w sumie, a zjadłem coś. Nawet ani pragnienia nie miałem, żeby cokolwiek się nie łyka wodę napić, ani nic. Byłem taki wypełniony Bożą miłością, radością. Wracamy do domu, przyjechaliśmy do domu gdzieś po pierwszej w nocy. Moja żona czeka, na nas przyjedziemy i zobaczyła tą radość w mojej córce, we mnie. Skłoniliśmy Korana, zaczęliśmy się modlić. Ona zalała się łzami, mówi, ja też tego chcę ale wiem, że jestem niegodna, bo ja, to ja jestem jeszcze katoliczką. Znaczy, ja wiem, że tutaj chodziła, ja ją brałem do zboru, chodziliśmy do zboru, ale ona słuchała i mówi, nie rozumiała tego, co głoszą bracia, nie miała pragnienia czytania, nie miała pragnienia wglądu w ogóle w Słowo Boże. Mówi, no, tak mówisz, tak jest napisane, a tak nie postępujesz. Mówię, no, zgadza się. No. I tak... Pojechaliśmy do Słupska. W piątek, w sobotę mam być w pracy. No i mówię, no to jak, o który tu wyjechać do tego Słupska, żeby dojechać na 18 żona w pracy, na pierwszą zmianę. Rzuciłem jej sukienkę, rzuciłem jakieś rajstuzy, kilka par butów, żeby wybrała do bagażnika. Wziąłem dzieci, podjechałem do pracy do niej. No i Idę do pani dyrektor przedszkola. Dzień dobry. Jadę z żoną na nabożeństwo i chcemy zdążyć. Jest ona 18 w subsku. Mamy 6 godzin pracy, zwolnij pani moją żonę. No się tak patrzy na mnie. Jak na nabożeństwo, to tak. Siedliśmy w auto i jedziemy na nabożeństwo. I tak, wiem, że następnego dnia mam być w pracy. Dzwonię, dzwonię, dzwonię, obdzwoniłem wszystkich, do których miałem numery, 39 osób z pracy, niektórzy nie odzwonili, nie odebrali, nikomu nie pasuje, żeby się ze mną zamienić, wie dobrze, no pojedziemy tam, 22 się skończy, z powrotem 6 godzin do domu, no i trudno, jutro jakoś na następny dzień w tej pracy, oczy na zapałki, kilka kaw, no jakoś z łaską Bożą może dam radę 24 godziny w pracy wytrzymać I moja córka tak siedzi z tyłu witatuś a dlaczego ty się nie pomodlisz? Puh. No masz razy modliliśmy się razem Telefon dzwoni No cześć, no dzwoniłeś No chciałbym się zamienić Nie ma sprawy, to ty przyjdziesz w niedzielę Ja przyjdę do ciebie w sobotę Mówię, Boże mój cudowny jesteś, mówię, chwała Ci, Boże. Dojechaliśmy na to miejsce, e, wziąłem jakieś tam pieniądze na szybko, mówię, jakiś hotel zapłacić, coś będę musiał, jakieś pieniądze wziąć, wsadziłem jakieś pieniądze do, do kieszeni, dojeżdżamy na to miejsce, nabożeństwo się kończy, to piątkowe, a żona nie napełniona duchem. Mówię, Boże mój, no wiem, no wola Twoja, ale no, moja była inna. <śmiech> ja tak bardzo chciałem. Mówię, no, Boże mój, proszę Cię, jak? I tak podchodzę do, podchodzę do siostry, która tam, tam robiła kawę, a zostańcie na Agapę. A ja mówię, no my jesteśmy ani niezapowiedziani, ani nikt nie wiedział, że my będziemy na tym miejscu. No z taką wiarą i gorliwością tu przyjechaliśmy, bo w środę z łaski Bożej tylko i wyłącznie została napełniona Duchem Świętym, w czwartek z łaski Bożej została napełniona moja Słyszałam. 200 osób ze zbożu. Mówię, Pierwszy raz siostrę na oczy widzę, jak słyszała. Wy jesteście jak, samochodem? Mówię, no tak. To, to wejście, pojedźcie sobie tu, nakarmcie się spokojnie, zaraz przyjdzie siostra do ciebie. Przychodzi jedna siostra, to jedziecie za mną. No dobrze. Siadam do samochodu, jadę z rodziną. Jedziemy 10 kilometrów, Jedziemy 20 kilometrów. Przybliżamy się do 30. Dzieci się mnie pytają, Tatuś, a gdzie my jedziemy? Wy nie wiem. Dojechaliśmy na miejsce. Akurat tata, nie, nasz przepraszam, mąż tej kobiety był, prowadzili agroturystykę. Przygotował nam pokój, przygotował nam pościel. Powiedział: Jesteście naszymi gośćmi, nic nie musicie płacić. Tu macie możliwość skorzystać. Rano jest pobudka, o ósmej, dziewiąta śniadanie, dziesiąta jedziemy na nabożeństwo, się zaczyna. Ja schodzę na dół, mój syn z tą panią w kuchni ostro pracuje, uśmiechnięty, jakby ją znał, od jakby tu babcia była jego. Mówię, jak wspaniale, mówię, Boże, mój jak wspaniale, dziękuję Ci, nie? dziękuję Tobie, Boże, za, za Twoje prowadzenie, cały czas za Twoje prowadzenie i pojechaliśmy na to nabożeństwo modlitwa żona czekam aż będzie to wezwanie do modlitwy o chrzost z Duchem Świętym no jest kazanie jedno, drugie, trzecie bardzo budujące te pieśni to wszystko jest naprawdę, przeżywa człowiek Bożą obecność, ale patrzę na żonę czy żona też przeżywa, czy, czy żonę Bóg dotyka była kolekta jak właśnie miałem problem wcześniej z chciwością, tak wcześniej przedstawiłem, tak na serce wrzuć, do, wrzuć. tak mówię. Dobrze, wziąłem w życie, zostawiłem sobie tam nie wiem, na, na paliwo 100 złoty I wszystkich zapraszamy do środka, na środek ci, co pragną, przed Duchem Świętym. Kończy się modlitwa, moja żona nie. Mówię, Boże mój, mówię przecież zrobiłem wszystko to, co Ty chciałeś. Mówię, ja chcę postępować tak, jak Ty mi dajesz. Dajesz mi myśli, dajesz prowadzenie. Błagam Cię. I, i taka modlitwa gorąca. I, I bracia ze zboru się modlą. No, cały zbór się modli za tych ludzi, którzy wyszli na środek. moje łaski Boże, moja żona została napełniona Duchem Świętym. I wracam do domu, taki szczęśliwy, taki radosny, śpiewamy, modliliśmy się całą drogę razem. Mój syn, tak wsłuchuje się, bo 6 lat, wtedy miał wtedy miał chyba 5. bo teraz ma siedem, no, 4, niecałe 5. I wsłuchuje się tak, cieszy się, ale, ale nie czuje tego. No, to widzi naszą radość, to też się cieszy. My śpiewamy pieśni, no to próbuje też śpiewać. Dojechałem do pracy, byłem tak przepełniony radością, wchodzę do dowódcy jednostki e, po zmianie służby. I mówię, pamięta Pan, jak kiedyś Pan opowiadał o tym, że pierwszy raz Pan zauważył w to, że jest coś oprócz tego życia. Powiedział mi sytuację, jak kiedyś jak gasili las, to kopali sobie rów, kładli się tam strażacy, przykrywali się taką folią. Żeby rano wstać i znowu robić wycinkę, bo wtedy płonęła, płonęła du, duża powierzchnia lasów i tam dużo ludzi z, umarło, y, znaczy zginęło w pożarze. I, i on mówi, że w nocy zobaczył jak jego towarzysz wstał w nocy, odszedł kilka kroków, położył się, a za chwilę drzewo spadło idealnie w tym miejscu, gdzie wcześniej leżał. I on mówi, i to dla niego było takim dowodem tego, że jest coś oprócz tego, co my widzimy. Że jest prowadzenie Boże, jest jakaś Boża ochrona i, i to nie jest tylko to życie, to co jemu się wcześniej wydawało. I ja pamiętając te słowa, mówię do, do, do wódcy, mówię, pamięta Pan mi to, jak Pan mi to powiedział? On tak się patrzy na mnie, a ja mówię, to ja Panu powiem, że jest coś więcej, bo ja zostałem Duchem Świętym napełniony. Moja żona, tutaj, to, to jest taka radość, coś... Popatrzył na mnie zdziwiony. No i tak później kolejne etapy to było takie, że no to dostaniesz jakieś tam stanowisko. A ja mówię, ja mówię, ja nie chcę. Ja nie chcę kłamać na zawołanie. Ja się bardziej Boga boję niż ludzi. Później jak to powiedziałem, analizowałem te słowa, mówię, mogłem to inaczej ubrać słowa, bo jeszcze powiedziałem, że On jest że on nie postępuje sprawiedliwie jak tam niektóre dokumenty wypełnia ja mówię, źle zrobiłem i po paru miesiącach siedzimy, rozmawiamy w kuchni, cała zmiana, dowódca jemy obiad i on mówi a wiecie co, bo wiecie, że Maria Magdalena była kochanką Chrystusa ale ja tak słucham, mówię. Skąd w ogóle takie słowa Pan powiedział? No bo jest tak, że tylko najbliższa rodzina miała możliwość przybliżenia się do krzyża, a oni byli pod krzyżem, coś tam, naglądał no się jakiegoś tam programu. A ja mówię do niego, że wie, wie, wie Pan co, wie to szatan, tylko próbuje wprowadzić wszelki. Wszelki nieład i brak zrozumienia po to, aby człowiek nie dostąpił zbawienia. I zaczynam ogłosić Ewangelię, on tak słucha i tak za chwilę jeden ucieka, drugi ucieka, tylko ja sam zostałem z dowódcą. I, i później mówię, Boże daj mi mądrość, on poszedł do domu, mówię, Boże daj mi mądrość, aby mu odpowiedział, ale odpowiedział mu z namaszczeniem Ducha Świętego. Zacząłem czytać Słowo Boże wszukiwać je we fragmenty. Napisałem mu litanie na podstawie Słowa Bożego tylko, jak to wygląda. Jeszcze podsumowaniem tego, jak to tam było kiedyś za starożytności, kto miałby prawo do wstąpienia do krzyża. Wszystko mu tam opisałem. No i po jakimś czasie w sercu to nie twoje miejsce, żebyś tu był. Mówię, no to, to jak? No, że, że ty tu śpisz. Czy, a jest coś dla ciebie ważniejsze jest coś dlaczego, dla ciebie żebyś lepiej droga jest moja ja tak mówię no pracuję tutaj mam możliwość rodzinę utrzymać zostaję co, co mam zrobić no i otwieram słowo Boże i czytam o Mojżeszu że nie chciał być nazwany synem córki Faraona ale posłuchał woli Bożej. Czy tam o, o innych sługach Bożych. Bóg się dotyka serca. Modlę się, proszę Boga o, o prowadzenie. Mówię, no Boże, mówi, ale ja co mam zrobić, jak mam zrobić? I, i przekonanie, Boże, później no. jeszcze u proroków dzwoniłem, pytałem, mówię, Boże, jeżeli to jest wola Twoja, abym zrezygnował, abym odszedł, abym był prowadzony w pełni wolą Twoją, to nie powiedz nic przez proroka, żeby prorok nic nie powiedział, bo wiem wtedy, że w pełni Ty nie masz nic przeciwko temu, co dałeś mi poznanie. Jak dałeś mi poznanie takie, abym ja tak uczynił, a jeżeli ja to źle odebrałem, zinterpretowałem, źle zrozumiałem, to powiedz mi, proszę Cię przez proroka zatrzymaj mnie, żebym tego nie uczynił. I nie było żadnego słowa od proroka. Poszedłem do dowódcy do i mówię: Dowódco, chciałbym się zwolnić. Ciebie zupełnie porąbało? A ja mówię: No nie. I, no i z końcem tego miesiąca zrezygnowałem. E, I wierzę w to, że Bóg będzie prowadził, Bóg będzie otwierał tą drogę. I wiele miałem takich sytuacji, które. Były jeszcze cielesne, które cały czas mi robiły wodę, starały z mózgu, ale za każdym razem jak się modliłem i jak tak przychodziłem szczerze do Boga, to Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie Wam dodane i wierzę w to, że Bóg będzie dalej prowadził i pragnę przybliżać się w pełni do Boga, Wiele mi brakuje. Jak, pas, jak usłużył brat na samym początku, to, to zaraz przypomniały mi się sytuacja, jak jeszcze w pracy dwa dni temu e, rozmawiałem z niektórymi ludźmi, jak jeszcze we mnie był ten stary człowiek, jak jeszcze niestety nie dałem w pełni takiego Bożego świadectwa, prawdy, tylko jeszcze ten stary człowiek we mnie... Powodował różną taką sytuację, która trzymała mnie troszeczkę masę ludzi, którzy mówili, co ty robisz, po co ty to robisz. Wierzę, że to jest wola Boża, wierzę, że będzie przybliżenie, jeszcze większe przybliżenie i takim, chciałem tego nie mówić, ale rozgadałem się, bracia, przy was przepraszam, że aż tak długo zajęło, ale chciałem pokazać właśnie, jak szczerze pragnę, pragnę szczerze przychodzi przed oblicze Boże, mimo to, że mnóstwo rzeczy nie robię właściwie. Mnóstwo rzeczy. Błagam Boga o to, aby Bóg otwierał oczy duchowe, abym widział w pełni, abym postępował. Dziękuję Bogu za to, że przy modlitwach, przykazaniach Bóg dotyka się i pokazuje sytuacje, w których jeszcze robię źle. Dziękuję za to Bogu, że mam możliwość się przybliżać do Niego i tylko i wyłącznie chwała Bogu za wszystko. Amen.